MOLIUM Myśli inspirowane literaturą Rozdział 42 Mówi Thomas Lee Haha, witajcie, witajcie serdecznie, witaj w kolejnym rozdziale MOLIUM Ja się tak cieszę Mówi Thomas Lee Tak by the way, przy okazji Witam Cię, Tomas, w kolejnym Molium. Ja się tak bardzo cieszę, dlatego że hm, dawno nie nagrywałem już i zdążyłem się stęsknić za Moliumowaniem, za moją ulubioną audycją. Hm. A jeżeli to jest pierwszy raz, kiedy stykasz się z Molium, to warto, słowem takiego krótkiego wstępu, zapoznać Cię z konceptem tej audycji Czym to w ogóle jest Jaka jest moja ulubiona audycja <śmiech> Bo nagrywam ich kilka Tak naprawdę Molium Nie jest jedyną audycją, którą nagrywa, Ale do rzeczy Molium jest audycją pozornie literacką Tak szumnie, poważnie brzmi Ale to tylko pozorne Dlatego, że tak naprawdę Molium wykorzystuje książki Wykorzystuje czytelniczą pasję Jako inspirację do różnego rodzaju myśli, przemyśliwań, refleksji, spostrzeżeń. Hmm. I w efekcie powstaje rodzaj takich pamiętnikarskich zapisków, w których dzielę się, owszem, z jednej strony wrażeniami z lektury, takimi bardziej konwencjonalnymi, czyli opowiadam o tym, jak podobała mi się na przykład dana książka, co sądzę o danym autorze, co sądzę o fabule i tak dalej, i tym ale z drugiej strony dzielę się też nierzadko, a właściwie często różnorakimi przemyśleniami na bazie tych książek, na bazie różnorakich cytatów w nich zawartych, które gdzieś tam mnie poruszyły, do czegoś zainspirowały. To też jest dosyć częste w Molium. Tych rozdziałów, odcinków, epizodów już się trochę nazbierało <śmiech> i wszystkie je znajdziesz na łamach naszej strony internetowej moliumpodcast.blogspot.com Molium M. Jak Mariola na początku, na końcu. Podcast przez C. pisany razem: moliumpodcast.blogspot.com. Tam znajdziesz pełne archiwum audycji Molium z tematyczną segregacją po autorach, po zagadnieniach, wątkach. I przekonasz się wówczas, że faktycznie jest tam sporo, sporo, sporo również takich stricte przemyśleniowych odcinków bardziej niż takich, powiedzmy w cudzysłowie, recenzenckich, gdzie się dzielę wrażeniami z lektury. Hmm. Co jeszcze mógłbym powiedzieć o samej audycji? To, że nierzadko zdarzają się w jej obrębie cykle. Także jeżeli lubisz myśli, lubisz przemyśliwania, lubisz się w tym wszystkim zagłębiać, godzinami dyskutować o czytelniczej pasji, czy o różnego rodzaju refleksjach właściwie, czy pofilozofować sobie powiedzmy, to również w Molium znajdziesz takie obfite wręcz cykle, które składają się z dwóch, czy nawet większej ilości rozdziałów. Takim przykładem będzie tutaj cykl Waldenowski, dedykowany... Hmm, hmm, hmm, esejstyce filozoficznej Henry'ego Thoreau, takiego XIX-wiecznego myśliciela amerykańskiego, być może Tobie znanego. Oj, to mnie zainspirowało do sporej ilości rozdziałów. Tam było sporo cytatów, które coś właśnie we mnie poruszyły i hmm, sprowokowały do refleksji. Myślę, że tyle wystarczy słowem wstępu na temat opisu. Czym jest Molium? A dziś chciałbym przejść do już właściwego tematu. Teraz chciałbym przejść do właściwego tematu dzisiejszego rozdziału. Jakim jest hmm, nie tyle nawet powieść jedna, co cały cykl powieści, tym razem z gatunku science fiction, też nierzadko obecnego w Molium. Jeżeli lubisz science fiction, to polecam, odsyłam. Gdzieś tam są rozdziały na przykład o wielkiej sadze science fiction diuna Franka Herberta, a później jego syna we współpracy z Kevinem J. Andersonem, czy powiedzmy jest co najmniej jeden odcinek, chyba, chyba nawet tylko jeden, o Izaku Asimowie. Różne, różne, różne. Ale dzisiaj, dzisiaj inny autor, bardziej taki niby klasyk, hmm. autor, który jest bardziej znany z zupełnie innych tytułów niż ten, o którym opowiem dzisiaj. Mianowicie jest bardziej znany z Odysei Kosmicznej, z pewnością hmm, również Obie Odyseja Kosmiczna, gdzieś to się tam zwykle dla większości obiło uszy. Hm. Um, ja już opowiadałem o twórczości tego autora wcześniej i tak naprawdę dzisiejszy rozdział stanowi jak gdyby kontynuację, rodzaj kontynuacji tamtych rozdziałów, hm, poprzednich, o cyklu ramańskim cyklu pod tytułem Rama, spotkanie z Ramą. Hmm. Ciekawa sprawa, gdyż autor, o którym opowiadam, Arthur C. Clarke, to on napisał właściwie pierwszą część tego cyklu i jeżeli chodzi o następne części, to one zostały jak gdyby zdelegowane, zlecone innemu autorowi. Więcej na ten temat również opowiadałem w poprzednich rozdziałach, więc dzisiaj nie będę się na tym tak bardzo koncentrował, tylko postanowiłem opowiedzieć, podzielić się z Tobą wrażeniami, jak również dla samego siebie zachować się trochę tak na przyszłość, bo też lubię sobie do nich wracać z biegiem czasu. To jest bardzo ciekawe swoją drogą doświadczenie, wracać po szczególnie dłuższym czasie do własnych wrażeń z lektury. Można dzięki temu sobie je odświeżyć, przypomnieć, co jest szczególnie przydatne, kiedy na przykład rozważasz powrót do danej lektury, po latach powiedzmy, czy jesteś po prostu ciekaw, ciekawa, własnych wrażeń, własnej perspektywy z lat wstecz, to wtedy takim ciekawym doświadczeniem jest cofnięcie się i zapoznanie się z własnymi wrażeniami z przeszłości, taka jakby podróż w czasie. Hm. To jest jeden z powodów, dla którego Molium zresztą dosyć mnie fascynuje. Jeżeli chodzi o cykl ramański Artura Clarka, to dziś postanowiłem w przypadku dzisiejszego rozdziału zrobić taki bardziej niekonwencjonalny odcinek, gdyż do tej pory nagrywałem zwykle, kiedy zakończyłem lekturę danej książki. Rzadko, sporadycznie od święta decydowałem się nagrywać coś w rodzaju przeglądu aktualnie czytanych lektur, w których jestem jeszcze zagłębiony. Ale to były generalnie odstępstwa od reguły, zwykle nagrywałem o czymś, co już przeczytałem. Dzisiaj taki trochę miks, dlatego że dziś opowiem, przynajmniej mam taki zamiar, opowiedzieć o dwóch tomikach z obrębu tego cyklu ramańskiego, początkowo rozpoczętego, czy inaugurowanego powinienem rzec przez Artura. O dwóch tomikach, ale tak naprawdę jestem cały czas w trakcie lektury drugiego z nich. Nie chciałem jednak dłużej czekać na podzielenie się wrażeniami, więc zdecydowałem się zrobić to teraz, nie czekając, aż zakończę całkowicie lekturę tego drugiego tomiku, chociaż to jeszcze nie jest ostatni tom z całej serii, tak przy okazji mówiąc. Więc ym, dziś taka garść wrażeń ym, powiedzmy z tomiku i kawałku, takiego właśnie spory kawału następnego. Sam nie wiem, ile mi zostało jeszcze do końca tego następnego. Hmm. Co jeszcze? Tak, na początek, na początek wrażeń z tego cyklu ramańskiego, chciałbym zrobić taki wstęp spoilerowy. Zastanawiałem się, czy w przypadku dzisiejszego rozdziału uda mi się uniknąć spoilerów i doszedłem po namyśle do wniosku, że właściwie nie byłoby to wskazane, żeby aż tak bardzo spoilerów unikać, dlatego że trudno byłoby opowiedzieć o pewnych, zaiste, interesujących zagadnieniach bez choćby odrobiny spoilerowania. Więc zdecydowałem, że spoilery będą. Postaram się co prawda, żeby było ich możliwie jak najmniej, czy żeby były możliwie jak najdelikatniejsze. Niemniej jednak one będą. Więc jeżeli nie chcesz sobie zdradzać w ogóle niespodzianki, nie lubisz tego robić, <gry> niczego nie chcesz sobie zdradzać, chcesz mieć całkowicie taką pustą kartkę, doświadczenie pustej kartki z rozpoczęciem lektury tego cyklu ramańskiego science fiction. Jeżeli już zdecydujesz, czy zdecydowałeś, zdecydowałaś się po ów cyklu sięgnąć, to nie radzę słuchać dzisiejszego rozdziału teraz, tylko lepiej później, tak dla ciekawości, już po zakończeniu lektury. Natomiast jeżeli nie przeszkadza Tobie, że coś tam się przed Tobą odsłoni w dzisiejszym rozdziale i może na przykład interesować Ciebie potraktowanie tego nagrania jako hmm, rodzaj wskazówki ewentualnej, czy warto sięgnąć po ten cykl, czy nie, to jak najbardziej zapraszam do <grych> wysłuchania. Co ciekawe, o samym cyklu ramańskim... Ja mało znalazłem informacji, szczególnie na YouTubie, gdzie też już jest nierzadko obecny taki fenomen dzielenia się wrażeniami z lektury. Nie tylko już na różnych blogach czy serwisach z recenzjami książek, ale właśnie na YouTubie od pewnego czasu już, prawdopodobnie już nie krótkiego, można wysperać gdzieś różnego rodzaju właśnie kanały całe, może nawet na których... Ludzie dzielą się wrażeniami z lektury, czy to polskojęzyczne, czy anglojęzyczne gdzieś na świecie i co mnie dosyć zaskoczyło to to, że cykl rałański jest dosyć mało obecny, mało hmm, widoczny w internecie, szczególnie właśnie tym YouTubeowym, że tak powiem. Zaskoczyło mnie to, dlatego że, no owszem, z jednej strony niby mniej jest znany, bo tak jak powiedziałem wcześniej, Artur jest bardziej znany z tej odyseli kosmicznej. Z drugiej strony ten cykl romański on został przez taki literacki świat dosyć doceniony, to był też istotnie nagradzany, plus jest dosyć interesujący, nieszczampowy. Dosyć mnie zaskoczył. I nie jest to po prostu taki kawałek takiej, jakby to powiedzieć, nie tyle nawet lekkiej, co niskich lotów, lekturki. Ja nie kojarzę tego z tak zwaną Space operą, taką właśnie kosmiczną operą, gdzie wiesz jest taka nawalanka, statki, lasery, obcy, wszyscy się tam wiesz, ze sobą biją, walczą, masz szereg broni, jakiś raz, jakieś intrygi i tak dalej. Tutaj jest to zupełnie w innym tonie, a całość bardziej sprawia wrażenie takiej lektury nieco bardziej, czy częściowo nawet bardziej dojrzałej, bardziej poważnej, takiej, którą można by, można by spokojnie polecić ambitnemu dziecku powiedzmy, nie żeby ona była dziecięca czy dziecinna, jakiemuś nastolatkowi, komuś po prostu, komu zależy tobie, żeby przekazywać wartościowe treści, nie po prostu puste, taki wiesz, literacki ekwiwalent kalorycznego jedzenia, hmm. tylko, tylko coś bardziej ambitnego, coś bardziej skłaniającego właśnie do myślenia, do refleksji, poruszającego kreatywność, poruszającego wyobraźnię, to w tym kontekście cykl ramański w moim odczuciu jak najbardziej się sprawdza. I tym bardziej mnie dosyć dziwi, dosyć dziwi biorąc pod uwagę rozbudowany świat, niekonwencjonalność pomysłu, spokojną, stanowaną fabułę. To wszystko jest takie dosyć dla mnie osobliwe, unikatowe. Ja tego w ogóle nie widziałem na przykład w Dune. U Isaac Asimowa też nie, chociaż on ma dosyć inny styl niż, niż Frank Herbert. To jednak znowuż tutaj u Artura w cyklu ramańskim dostajemy jeszcze inny wystarczająco charakterystyczny styl i dosyć, dosyć, dosyć mnie zdziwiło, że właśnie bardzo trudno coś wyszperać, doszperać się czegokolwiek o ramie, gdzieś tam w internecie. Może co najwyżej na temat pierwszego tomu otwierającego, ale na temat całego cyklu to już zdecydowanie gorzej, to już zdecydowanie trudniej coś znaleźć. Więc tym bardziej się cieszę, że w Molium mogę przybliżyć Tobie ów cykl ramański Względem którego miałem pewne wątpliwości początkowo, miałem też pewne wątpliwości później z biegiem lektury. O tym opowiadałem, o tych pierwszych wątpliwościach już opowiadałem w poprzednich rozdziałach na temat ramy. Też odsyłam w notatkach do dzisiejszego rozdziału Molium wszystkie linki do tych pozostałych rozdziałów, żeby było łatwiej umieszczać od razu bezpośrednie. I tam opowiadałem o moich początkowych wątpliwościach, o mojej niepewności, jak to będzie z tą lekturą. Jak ym, okaże się, że będę odczuwał prozę Artura Clarka w przypadku Ramy, ona była miejscami tu i ówdzie dosyć zachwalana, na przykład y, bogactwo świata przedstawionego w ramię było szczególnie zachwalane w niektórych miejscach w internecie, co mnie właśnie dosyć skłoniło i zainspirowało do sięgnięcia po ten cykl. Miałem jednakowoż właśnie taką niepewność, niewiedzę, początkową taką właśnie ekscytację, kiedy nie wiesz w ogóle jeszcze jak to będzie i czujesz tą ciekawość, takie zafrapowanie, jaką lekturą okaże się ta książka. Hm. Ale później, później naszła mnie jeszcze jedna wątpliwość, już jak zacząłem się bardziej wgryzać, absorbować w dalsze tomiki serii, to... Zaczęła mnie absorbować inna wątpliwość. W którymś momencie niebezpiecznie zaczęła się przechylać szala stylu fabuły w stronę, w stronę właśnie takich ludzkich intryk, braku etyki. Ja wcześniej wspominałem, że miałem takie odczucie dobrego wyważenia w ramię, gdzie masz z jednej strony bardzo interesującą fabułę też od tej strony science fiction stricte, interesujące, bardzo oryginalne, charakterystyczne koncepty fantastyczno-naukowe. Z drugiej strony masz warstwę ludzką, um, która bardzo czyni tą książkę autentyczną, nadaje jej sensownego autentyzmu i realizmu. Um, mi to trochę się kojarzy z serialem Battlestar Galactica, taki science fiction serial, który... Zupełnie jest inną produkcją niż powiedzmy serial Star Trek czy, czy powiedzmy Gwiezdne Wojny. Zupełnie inna rzecz, hm. gdyż odróżnia się właśnie czymś, co moglibyśmy nazwać warstwą ludzką, czyli że ten komponent ludzki, że tak powiem, jest dosyć zaakcentowany w tym serialu. Pomimo tego, że masz intensywną otoczkę science fiction, jest tego sporo, jest to głęboko osadzone w świecie science fiction i w świecie pomysłów różnorakich science fiction, to z drugiej strony masz tą warstwę ludzką i bardzo człowiek jest na pierwszym planie psychologia, osobowość, charaktery, interakcje tych wszystkich rzeczy ze sobą, przeżycia, doznania, uczucia, emocje, to wszystko jest bardzo na pierwszym planie w ogóle jest obecne i jest wyprowadzone na pierwszy plan. To jest bardzo interesujące i zawsze chyba zwracam moją uwagę, kiedy się z tym stykam i coś takiego jest obecne w ramie. Z jednej strony masz tą właśnie science fiction otoczkę, tło, świat. Z drugiej strony masz bardzo człowieka wyprowadzonego na pierwszy plan. Ale ja miałem takie odczucie początkowo takiego dosyć na styk wyważenia, że są obecne te intrygi, które mi się znowuż kojarzyły zwykle z taką sztuką dla sztuki niebezpiecznie. Z takim na siłę przyciąganiem uwagi i trochę pod publiczkę czytelnika, tworząc właśnie różnego rodzaju intrygi. Dosyć to mnie nuży, kiedy widzę w różnego rodzaju produkcjach, czy to serialach, filmach, książkach, gdziekolwiek, właśnie intrygi, intrygi, intrygi i odnoszę nierzadko wrażenie, że o czymkolwiek jest dla dana produkcja, to tak naprawdę jest to pretekst do tego, żeby zakręcić znowu intrygami widza, poruszyć, że to wszystko jest tak naprawdę na jedno kopyto tworzone i obawiałem się względem tego, czy to się powtórzy w ramie, gdyż jeżeli chodzi o intrygi i tą taką negatywną stronę człowieka, negatywną stronę ludzkości, to to się niebezpiecznie gdzieś tam zbierało na tej takiej szali naszej, gdzie sobie moglibyśmy porównać, co jest w ramie interesującego, co jest w ramie niesympatycznego, ale miałem wrażenie przez pewien czas, że jest to wyważone dosyć dobrze, może na styk co prawda, ale dosyć dobrze. I w którymś momencie właśnie w tym, Pierwszym z dzisiejszych tomików to był Ogród Ramy, tak sądzę. To w trakcie lektury Ogrodu Ramy miałem takie dosyć, hmm, a może nawet to już, już wcześniej miałem, nie jestem już nawet pewien, wątpliwości, gdyż hmm, miałem takie odczucie, że tych intryg tej niesympatycznej strony ludzkości zaczyna być więcej że to takie delikatne wyważenie zaczyna się zaburzać dosyć i zacząłem czuć niepokój. Czy ja naprawdę chcę dalej w to wnikać? Czy chcę dalej kontynuować lekturę? Czy chcę dalej tak głęboko intensywnie stykać się z tymi wszystkimi intrygami, z tą czarną, ciemną, ludzką stroną? Przestało to być, wiesz, już przyjemnym doświadczeniem. Przestawało, powinienem powiedzieć. A zaczęło się robić takie ciężkie. Zamiast, wiesz, takiego interesującego stymulatora wyobraźni, zamiast y, interesującego konceptu, w którym stykasz się z bardzo ciekawą ideą science fiction, zupełnie powiedzmy nowej rasy, czy ras opcji tak zwanej, innych cywilizacji. Coś zupełnie inaczej stworzonego, skomponowanego, bardzo nieprzewidywalnego. To już jest cecha charakterystyczna od pierwszej książki w cyklu romańskim, Taka chyba największa. Że to, co wprowadzono tam w science fiction, to jest bardzo oryginalne, bardzo charakterystyczne. Czujesz się świeżo po prostu. Nie dostajesz po prostu klonów kolejnych, statków kosmicznych, jakichś właśnie obcych, laserów i tylko dostajesz jakby dosyć, znacznie bardziej charakterystyczny koncept, któremu udaje się czy jest spora szansa, że uda się Ciebie zaciekawić, bo jest wystarczająco inny od tej całej stereotypowej reszty, przewidywalnej dosyć. Więc to był dla mnie w sporej mierze przez długi czas największy atut ramy i to zaczęło mi się dosyć zaburzać, kiedy z drugiej strony zaczęło coraz więcej się robić w moim odczuciu tej takiej właśnie intrygi, tej ciężkości gdzieś tam ludzkiej. Hmm. Zaczęło mi się to zaburzać i zacząłem się zastanawiać, czy ja chcę to dalej czytać. Hmm. I w którymś momencie postanowiłem, że być może nawet co chodziło o ogród ramy, że, że po prostu to będzie ostatnia szansa dla tego cyklu. Jeżeli ten cykl będzie kontynuował hmm, ten, tą niepokojącą tendencję wzrostu tych intryk, tej ciężkości to ja na poważnie już bardzo rozważę, żeby dać sobie z nim spokój, bo zszedł na manowce. <głos> po prostu. Nie byłoby wtedy sensu, nie, był, nie miałbym wtedy przyjemności z tej lektury. I cieszy mnie bardzo, że dzisiaj mogę się z Tobą podzielić tym, jak się te sprawy obróciły z biegiem czasu dalej. Czy faktycznie się okazało, że cykl zszedł na manowce, czy jednak udało się gdzieś tam z powrotem wrócić na odpowiedni ton, na odpowiedni poziom i znowu mnie do siebie przyciągnąć. Myślę, że hmm, domyślał się z, chociażby z mojego tonu entuzjastycznego, że, że okazało się, że jednak powieść hmm, powróciła na właściwe tory, czytaj na tory w moim guście osobistym Um, i dalej ją czytam, nadal ją czytam Ogród Ramy i Tajemnica Ramy jestem właśnie w trakcie Tajemnicy Ramy udało się, bardzo mnie to cieszy chociaż mam wrażenie, że też takim przysłowiowym fuksem już totalnie został przeprowadzony zwrot jak gdyby w ostatniej chwili zwrot w fabule który sprawił, że znowu znowu zniknęły, gdzieś tam zostały zepchnięte na sporą ilość czasu na dalszy plan te właśnie intrygi, ta ciemna strona ludzi, i znowu na pierwszym planie znalazło się to takie rasowe science fiction. Ta właśnie charakterystyczność, oryginalność konceptów ramańskich weszła z powrotem na pierwszy plan, z powrotem dużo tej stymulacji wyobraźni, inspiracji, dużo ciekawości, zafrapowania, pointrygowania. To, to jest niesamowite, że tej książce czy książkom, udaje się nierzadko dosyć, dosyć ciekawić, zaciekawiać. Jest utrzymana ta tajemniczość, jest utrzymana, um, utrzymane to zaciekawienie, pomimo tego, że w którymś momencie są odkrywane przed czytelnikiem dalsze chociażby cząsteczki tajemnicy, w cudzysłowie. Właściwie to powinienem powiedzieć nie tyle tajemnicy, co nieznanego bo chyba bez tego by się nie obeszło, żeby to było gdzieś tam w końcu w którymś momencie odsłaniane kawałeczek kawałeczku. Co ciekawe, udaje się to dosyć małymi porcjami, ale się udaje, a pomimo tego, że coś tam zostaje odsłaniane przez autora czy autorów, to um, nadal udaje się dosyć intensywnie zaciekawiać. To takie, wiesz, ten komponent zaciekawienia jest cały czas obecny. Cały czas cyklowi ramańskiemu udaje się zaciekawiać, trzymać w ciekawości. Nie w napięciu, ale w ciekawości czytelnika. I to jest dosyć, dosyć interesujące dla mnie. To stanowi dla mnie jeden zdecydowanie z walorów tej książki. Znowuż. coś Kolejny powód, dla którego warto po tą lekturę sięgnąć w moim odczuciu. Że ona cały czas trzyma tą ciekawość aktywną. Hmm. Powiedziałam o zwrocie akcji. Hmm o akcji. To jest w ogóle bardzo interesujące, bo jeżeli rozpatrywać zwrot akcji w szerszym kontekście, już nawet nie w kontekście tych intryk, tylko zupełnie w szerszym, czyli oddalić się i spojrzeć na cykl ramański jako całość, to też jest tak, takie ciekawe przemyślenie, że z początku samego jest zupełnie inna optyka czytelnicza, bo masz powiedzmy ziemię, i masz nagle tajemniczy obiekt z kosmosu, z dalekiej, głębokiej przestrzeni, wchodzi w przestrzeń Układu Słonecznego i ludzie zaczynają się nim interesować, eksplorować go delikatnie. Hmm. I to jest właściwie ta oś fabuły na początku. To jest ten układ odniesienia. Ziemia, ludzie, eksplorujemy tajemniczą, obcą ramę. I dla mnie bardzo interesującym w tym cyklu jest to, że następuje z biegiem czasu zupełne przeniesienie akcentu w tym układzie odniesienia. To już nie jest akcent, że masz właśnie ziemię, ludzi, badamy ramę, rama jest jakby wtedy w tym układzie podrzędna temu wszystkiemu, pomimo tego, że akcja dzieje się właściwie na tym statku ramańskim. To jednak wszystko jest z perspektywy ludzi, z perspektywy tego punktu odniesienia. Natomiast później to się całkowicie obraca. To jest bardzo interesujące. Chyba punktem zwrotnym, kluczowym jest tutaj chwila, w cudzysłowie, w której um, część bohaterów zostaje na jednym z zamańskich statków, który, wielkie zaskoczenie dla mnie, wielkie zaskoczenie, po prostu odlatuje sobie w siną dal. I tyle. I kto wie, można by było nawet zakończyć powieść w tym momencie, ale tutaj się okazało, że mamy do czynienia z czymś zupełnie... Hmm. Innym, że dopiero otwierają się wrota przed nami przed zupełnie innym, nowym światem, znacznie szerszym niż to, co otrzymaliśmy na początku. To jest świetna iluzja. Świetną iluzję się udało przeprowadzić w romańskim cyklu autorom polegającym na tym, że zupełnie o coś innego chodzi w tym cyklu, o co się wydawało, że chodzi na początku. Hmm. Skala fabuły zupełnie inna się przed nami rozpościera niż moglibyśmy przypuszczać na samym początku. Zupełnie inna, znacznie szersza, bo właściwie kosmiczna. <śmiech> kosmiczna skała. To wszystko bardzo przyjemnie wybujało z biegiem czasu, właśnie od tego momentu kluczowego, kiedy część ludzi, część tych badaczy zostaje na statku ramańskim i on sobie odlatuje, opuszcza Układ Słoneczny i wtedy zaczyna się prawdziwa zabawa. Tak. <śmiech> i hmm, to Wtedy te tajemnice, no, niby z jednego, z, z jednej strony niby są zagrożone, no, bo możemy się domyślać, że one będą odsłonięte, ale z drugiej strony, jak już wspominałem, nadal tak naprawdę jest to dozowane dosyć, ym, w dosyć wyważony sposób, małymi takimi ym, porcjami. To jest do, dosyć istotne osiągnięcie autorów, że im się udało, czy, że, czy autora, bo już to dalsze miki pisze inny autor niż Artur, to jest, yy, chociaż z drugiej strony trudno powiedzieć, jak, jaka jest tam, wiesz, zasługa, jaki jest procent wkładu Artura, na ile jest pomysłów Gentry'ego, yy, yy, który jest autorem tych dalszych tomików, a na ile jest procent pomysłów obecnych Artura. Trudno to powiedzieć. O tym też trochę więcej opowiadałem wcześniej, jak do tego doszło, do tej kooperacji, zlecenia tych dalszych tomów. To teraz nie będę wnikał, skupmy się na fabule. <śmiech> I, hmm... To jest dosyć interesujące osiągnięcie, jak mówiłem, że udało się dozować te odsłanianie tajemnicy małymi porcjami, więc mamy, mamy ludzi, którzy wyruszyli na pokładzie ramy w głęboką przestrzeń kosmiczną, być może po to, żeby spotkać się z obcymi, ale tak naprawdę hmm, do tego jeszcze nie doszło, a już któryś tomik z kolei czytam, a oni jeszcze nie spotkali obcych, tylko nadal Nadal posługują się hmm, yy, przypuszczeniami co najwyżej, hipotezami, poszlakami może i tylko tyle. I nadal jest spora tajemnica za tym wszystkim, kto za tym wszystkim stoi, jak to wygląda. Następnym bardzo interesującym zwrotem w tym układzie odniesienia jest yy, kolejna sprawa, że od momentu, kiedy ten pierwszy zwrot nastąpił, to ten układ odniesienia wtedy moglibyśmy opisać w ten sposób, że mamy ludzi na pokładzie obcego statku kosmicznego i mamy tajemni tajemniczych ramian, czyli właśnie tą rasę obcych w cudzysłowiu, inną cywilizację, która za tym wszystkim stoi. Właściwie trudno powiedzieć, czy oni jeszcze żyją, czy nie. Trochę mi się to przez przysłowiową chwilę kojarzyło, z innym serialem science fiction, hmm, jaki to był tytuł? To był tytuł chyba Stargate Universe, gdzie, czyli w tym uniwersum Gwiezdnych Wrót. Serial, którego akcja toczyła się na pokładzie antycznego statku kosmicznego obcych hmm, i też właściwie sprawiało to wrażenie, że statek, chociaż statek istnieje, to pewnie ci obcy już dawno nie. Chociaż z drugiej strony pewności też nie było. I hmm, tak mi się to skojarzyło, że, że w temacie ramy też to był, o ile nie nadal jest, taki dosyć istotny znak zapytania. Chociaż później już wszystko wskazuje, że jednak ci opcje jak najbardziej funkcjonują, bo mamy, mamy już poznaliśmy placówkę pewną, pewną placówkę tych obcych. Nie, nie ich główną planetę, ale jedną z być może placówek terenowych, hmm, badawczych owej cywilizacji, więc moglibyśmy jak najbardziej być pewni, że oni istnieją. Chociaż z drugiej strony, kto wie, jak tam, wiesz, weźmiemy pod uwagę różne zamotania możliwe w fabułach science fiction, to wszystko jest wtedy <grych> prawdopodobne, że mogły być to na przykład androidy jakieś <grych> stworzone dawniej przez tą cywilizację, no ale nie wnikajmy w to. Pewnie najbardziej prawdopodobnym jest, że oni jednak istnieją i żyją, ale z drugiej strony trzymają się po drugiej stronie lustra zupełnie szwedzkiego, niewidoczni, nie odsłaniają się dla bohaterów, więc główny układ odniesienia w tym czasie był taki, że mamy ludzi na ich pokładzie, mamy obcych, ale tak naprawdę już nie jest taka sytuacja, że ludzie badają obcych, tylko się zaczyna odwracać właściwie zupełnie o 180 stopni i teraz mamy ludzi w, w formie czy na pozycji podrzędnej, że to ludzie są badani przez inną cywilizację a nie, że ludzie badają, tak naprawdę. Chociaż oczywiście ludzie nadal starają się badać, kontynuować eksplorację, to jednak już jest wiadomym coraz bardziej i bardziej, że to oni są badani, eksplorowani, poddawani obserwacji. Hm. Inwigilacji. Więc dosyć istotny zwrot, znowuż zwrot istotny w układzie odniesienia. O tym mówię, dlatego że szereg cały tych zwrotów jest dla mnie dosyć interesujący w tym ramańskim cyklu. Że mamy w ogóle do czynienia z nimi, poprzez to też y, cykl nabiera świeżości od czasu do czasu, takiego właśnie odświeżenia i jest bardzo niemonotonny, że tak powiem. Kolejnym zwrotem w tym układzie odniesienia, bo jest następny, to jest najświeższy zwrot i kto wie, jakie jeszcze będą zwroty w przyszłości, ale jest jeszcze najświeższy i to mnie fascynuje, że jest jeszcze jeden zwrot, to jest fascynujące, że właściwie przy każdym zwrocie trudno się spodziewać następnego, trudno sobie wyobrazić następny. Mi było przynajmniej, ale okazało się, że tak, że mamy do czynienia z następnym zwrotem i w tym przypadku zwrot polegał na tym, że najnowszy zwrot, z którym się zetknąłem podczas lektury, polegał na tym, że układ odniesienia się zmienił z ludzi i tej rasy obcych, która ludzi badała, na ludzi i sąsiadów. O, tak ujmijmy. <śmiech> Dlatego, że oni w którymś momencie na pokładzie statku rameńskiego um, odkrywają, że nie są sami tak naprawdę. Początkowo zastanawiają się, czy inne istoty przebywające na tym statku to może właśnie są ci oryginalni ramianie. Ale później, później ta hipoteza podupada. Staje się coraz bardziej jasne, że to są po prostu inni pasażerowie, ale to nie jest ta oryginalna rasa badaczy, obserwatorów. To nie jest ta oryginalna rasa, która za tym wszystkim stoi, tylko po prostu jeszcze inne cywilizacje, które tak jak ludzie po prostu znalazły się, w cudzysłowie w uproszczeniu, na pokładzie tego statku. Za czym stoi oczywiście cała historia, cały plan, teraz nie będę tego wspominał, Um, cały zamysł eksperymentu to wszystko jest natchnieniem te, tego, że oni się tam wszyscy znaleźli razem, jak w takim jednym jakby kosmicznym Big Brotherze, też można się tak czuć swoją drogą, czytając te książki, jakbyśmy mm, oglądali taki kosmiczny Big Brother y, y, trochę um, hmm. reality show w każdym razie Układ odniesienia zmienia się po raz kolejny i mamy na pierwszym planie już nie ludzi i tą pierwotną rasę nadrzędną obcych, tylko mamy ludzi i sąsiadów, jak już wspomniałem, inne rasy zamieszkujące tymczasowo ramański statek, czyli jeden z ramańskich statków, a konkretniej w którymś momencie to się bardzo koncentruje na rasie, którą w uproszczeniu określają ludzie mianem Ośmiornic w polskim przekładzie, dlatego że w oryginale to te istoty nazywają się Octo Spiders i to bardziej, czyli takie ośmiornicopająki. To jest też charakterystyczne, że ludzie z braku po prostu słownictwa, kiedy stykają się z różnymi np. istotami czy innymi formami jakimiś tam biologicznymi, to próbują tworzyć dla nich jakieś nazwy w tej książce. Bohaterowie próbują tworzyć jakieś nazwy, żeby oddać jakoś hmm, cechy charakterystyczne, z czym się kojarzą różne te stwory, powiedzmy. I stąd te Spiders, Ośmiornico Pająki, gdzie możemy wnioskować, że te istoty przypominały, że w wyglądzie tych istot znalazło się coś, co przypominało zarówno ośmiornica, jak i takiego pająka. Hmm. Oczywiście opisy wyglądu tych istot znajdziemy, możemy sobie sami wyobrazić, zwizualizować, jak wyglądają. Hmm. W polskim przykładzie mamy tutaj dosyć utratę w tłumaczeniu, otrzymując po prostu nazwę ośmiornica. <śmiech> no ale to tak na marginesie, taki... Taka ciekawostka, więc skupia się układ odniesienia na jednej z tych raz na statku sąsiadów ludzi, mamy ludzi i ośmiornice i przez pewien czas moglibyśmy postrzegać, że to jest gdzieś tak hmm, równo uprawnione. Czy trudno jest powiedzieć kto kogo bada? Na początku nikt nikogo nie bada <śmiech> albo po prostu nic o tym nie wiemy. Później, później, raz wydaje się, że ludzie badają ośmiornice, raz wydaje się, że ośmiornice badają ludzi. W którymś momencie zaczynają się te proporcje zmieniać zabawnie i zaczynamy poznawać prawdę, kto to, kogo bada tak naprawdę bardziej i o ile bardziej. Hmm. I, I zaczynają pojawiać się też nowe znaki zapytania, na przykład o relacje tych ośmiornic z tą nadrzędną rasą opcji. w którymś momencie miałem też taki, yy, taki znak zapytania w sobie. Hmm. To jest dosyć interesujące, ale właśnie najbardziej interesujące dla mnie jest to, że zmienił się po raz kolejny ów układ odniesienia i na pierwszym planie Rama jako cykl powieści stała się dla mnie właśnie tym dialogiem, w cudzysłowie czy relacją, ludzie, a ośmiornice, bardzo interesującą, gdyż ośmiornice jako gatunek jawią się dla mnie bardzo interesującym konceptem, Fascynującym właściwie dosyć. Tak, w losowej zupełnie kolejności skacząc po tematach. Co jest, co mnie zafascynowało w nich, to sposób porozumiewania się na przykład. To, że one porozumiewają się kolorami. Gdzieś w części górnej ich ciał, którą umownie moglibyśmy nazwać głową, błyskają barwy, pasma pasy kolorów hmm, zwykle, różnej szerokości, węższe, szersze i poprzez to te ośmiornice być może wyglądają jak takie lampki choinkowe, ale one się w ten sposób komunikują. To jest bardzo interesujące, że mają tak naprawdę cały język. To mnie zafascynowało jako prawdopodobnie pasjonata i entuzjasty science fiction. Prawdopodobnie dlatego właśnie mnie to zafascynowało. Tak bardzo mnie fascynuje, że one się w taki interesujący sposób komunikują właśnie barwami, nie słyszą dźwięków. Chociaż potrafią widzieć, stąd potrafią czytać z ruchu warg, hm. Mogły się tego nauczyć, są dosyć inteligentnym gatunkiem. To jednak nie słyszą dźwięków, ale porozumiewają się właśnie optycznie tymi kolorami. Co jest bardzo interesujące, że język jest dosyć złożony, ciekawie opracowany, że kolory nie odpowiadają stricte literom alfabetu, tylko one nabierają znaczeń dopiero w zestawieniu z innymi kolorami. Liczy się też sekwencja, w jakiej występują. Liczy się szerokość pasów, jakie reprezentują dane kolory. Nie, ty, nie tyle kolor, co i korelacja z szerokością pasu, który wyświetlał w kolor. Co jeszcze dodamy do tego obrazka, to że spektrum kolorów, paleta kolorów emitowanych przez, przez ośmiornicę jest szersza znacznie niż postrzegana przez ludzi, przez ludzkie oko. I na przykład w ultrafiolecie jest część z tych barw, część jeszcze w innym paśmie, którego teraz nie pamiętam, więc część komunikacji ośmiornic, nawet gdyby ludzie rozumieli ich język, byłaby dla nich niewidoczna w ogóle. Więc nie mogliby mieć możliwości dekodowania pełnego języka ośmiornic, mieliby tylko strzępki, jakieś części. Nie wiem, na ile by to było, na ile mogło być to zrozumiałe, na ile mogłoby być to zrozumiałe. O. <śmiech> Więc hmm, jest to dosyć interesujące. Bardzo ciekawy koncept w sytuacji, kiedy ośmiornice, żeby ułatwić tą komunikację pomiędzy gatunkami, to wprowadziły pewną modyfikację genetyczną w jednym z ludzi, polegającą na tym, żeby ta konkretnie osoba, która się narodzi, bo modyfikacje przeprowadzono jeszcze przed narodzeniem, bardzo interesujące, bardzo interesujące, to <śmiech> modyfikacja polegała na tym, żeby ta osoba, która się narodzi, była bardziej sensytywna na te kolory, żeby postrzegała je być może wyraźniej, a może żeby postrzegała ich więcej? Hmm. Żeby była bardziej predestynowana, czy, czy żeby miała większe predyspozycje? O, żeby miała większe, znaczące predyspozycje do postrzegania tych kolorów, żeby mogła zostać oficjalnym, być może tłumaczem hmm. pomiędzy ośmiornicami, a ludźmi. Hmm. No, później dochodzi jeszcze do tego urządzenie jednego z bohaterów, Richarda, wynalazcy, um, które jest takim elektronicznym translatorem, który tłumaczy też trochę to, no, ale to tak na boku. W każdym razie fascynującym jest dla mnie, że oni już wprowadzili te genetyczne modyfikacje. W ogóle wiedza genetyczna, wiedza, wiedza ośmiornic jest bardzo interesująca. Cały ten gatunek jest fascynujący na swój sposób, chociaż części ich społeczeństwa są dosyć kontrowersyjne, to jednak tak obiektywnie z zewnątrz, nie oceniając, yy, można powiedzieć, że jest dosyć, dosyć złożony koncept. To jest właśnie ta część, jedna z tych części dosyć takich, bym powiedział, ambitnych, dosyć stymulujących wyobraźnię, że to nie jest po prostu pusta płytka, lekturka, leciutka, leciutka, tylko, tylko taka bardziej ambitna, świetnie stymulująca myślenie i świetnie stymulująca wyobraźnia. Dlatego z czystym sercem mógłbym ją polecić jakimś ambitnym na przykład nastolatkom czy komukolwiek, bo tutaj znowuż nie ulegajmy to, to, że właściwie nie ma żadnych poszlak, że to jest książka dla młodzieży. Po prostu ja mówię o polecaniu ją nastolatkom, dlatego, że jestem za tym, żeby ambitne lektury um, docierały do ludzi w jak najwcześniejszym wieku. Ale tak stereotypowo to oczywiście prawdopodobnie kojarzymy prozę Artura Clarka jako prozę dla dorosłych. Nie dlatego, że są tam jakieś tam fajerwerki od 18 lat, bo nie o to chodzi i nie ma fajerwerków raczej. Przynajmniej nie w ramie. Ale o to, że też nie ma żadnych poszlak, żeby, żeby jakby postrzegać tę książkę jako książkę dla młodzieży, czy wręcz dla dzieci. młodzieży. Ale ja mówię o tym, żeby polecać ją dla młodzieży właśnie po to, że jestem za tym, żeby jak najprędzej um, stykać się z wartościową lekturą. Ja bym chciał już jako nastolatek mieć, mieć styczność. Zresztą słyszałem, pamiętam jak kiedyś wczytywałem się w wrażenia różnych osób z Diuny i wiele osób pisało, że z Diuną zapoznawało się po raz pierwszy jeszcze właśnie na przykład w szkole średniej yy, czy wręcz w podstawówce albo właśnie we wczesnej szkole średniej i już wtedy Diuna ich zafascynowała, a później z biegiem czasu ta lektura dojrzewała wraz z ich własnym wiekiem i to było też fascynujące swoją drogą. Ale najciekawsze było to, że złapali bakterie, jak to się mówi, już lata wstecz i, i mogliby być wdzięczni, że już wtedy zetknęli się z tą prozą. Tak samo z cyklem ramańskim. Świetnym pomysłem byłoby... Właśnie skonfrontować jakiegoś ambitnego nastolatka, jeżeli mamy takiego w rodzinie powiedzmy, <śm> z tymi książkami już teraz, niech już teraz ma styczność z bardzo wartościowymi treściami, tak jak taki wiesz bardzo wartościowy nawóz, no, <śm> bardzo wartościowe pożywienie, witaminy, minerały takie rzeczy. <śm> Więc um, mówię o Śmiernicach, mówiłem, że są bardzo interesującym konceptem jako społeczeństwo, jako gatunek, jako cywilizacja. Um, absolutnie nieprosta jest tam dużo złożoności, wszystko jest dosyć szczegółowo detalicznie opisane i system społeczny dosyć kontrowersyjny. Um, bardzo, bardzo, bardzo interesujący szereg konceptów. Nie jestem pewien, czy będę w to wnikał tak szczegółowo, żeby o tym mówić. W każdym razie chciałbym zaznaczyć, że Ośmiornice mnie dosyć zainteresowały. I też coś znowu ciekawe, to to, że pomimo tego, że na teraźniejszym etapie lektury, na którym się znajduję, już sporo niby wiemy o ośmiornicach, sporo były owe ośmiornice obecne w fabule, to nadal nie jest dla mnie jasne, nie jest dla mnie oczywiste, jaki jest ich prawdziwy stosunek do ludzi. Czyli znowu, znowu udaje się autorowi utrzymywać istotną tajemnicę, pomimo równoczesnego odsłoniania kart. To jest fenomen, myślę, talent. Hmm. Tak myślę, że teraz, w tym momencie warto zerknąć w notatki. E, hmm. Jeszcze do nich nie zerkałem. Czy jeszcze coś jest, o czym bym chciał opowiedzieć? E, co zwróciło moją uwagę? Czy mnie zaciekawiło w tych tomikach? Hmm. Jeszcze, jeszcze z, z tematu ogrodu ramy. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Patrzę, patrzę. Może wspomnę o takim koncepcie, jeżeli chodzi o takie bardziej już szczegółowe punkciki w fabule, które też mi się dosyć spodobały i zaciekawiły. To z Ogrodu Ramy, kiedy był przygotowywany jeszcze przed wyruszeniem w drogę. Nowy statek ramów. To jest spoiler, spoiler. Tak jak mówiłem, trudno uniknąć. Hm. To stworzono kolejne bioty humanoidalne. Po prostu do złudzenia przypominające ludzi, być może nie do odróżnienia. Z tymi biotami już się zetknęliśmy wcześniej gdzieś tam podczas lektury. Raz może, może więcej. Co najmniej raz. To było dosyć wtedy zaskoczenie, że istnieją bioty humanoidalne i się mogliśmy zastanawiać jako czytelnicy o co w tym wszystkim chodzi. Czy to na przykład był rodzaj... Hmm, takiej pamiątki z podróży, gdzie obcy starali się odwzorowywać to, z czym mieli do czynienia um, podczas tej misji statków romańskich. Tak jak gdyby złożony koncept metaforycznego aparatu fotograficznego. Zamiast robić zdjęcia, to po prostu robimy um, reprodukcję i to jeszcze takie mechaniczne, um, dosyć autentyczne. Na przykład spotkaliśmy ludzi, więc robimy sobie reprodukcję ludzi, <śmiech> żeby później sobie móc um, Poobserwować, jak wygląda gatunek ludzki. No ale jeżeli chodzi o te bioty, dalej później, później um, używano ich jako pomoc, hmm, pomoc domową? Pomoc po prostu do wszelkich różnych zadań, funkcji. Um, był, pojawił się taki koncept w związku z tym, że mógłby być bardziej przyjazny dla użytkownika, moglibyśmy tak powiedzieć. Dla ludzi, którzy mieli zamieszkiwać statek ramański, to też jeden z pomniejszych zwrotów znowu w fabule w tym układzie odniesienia, gdzie na początku był motyw, że ludzie znajdowali się na ramię przypadkowo. Później zaczęliśmy postrzegać to zupełnie inaczej i dotarło do nas, że to z przypadkiem nie miało nic wspólnego. A jeszcze później hmm, zetknęliśmy się z sytuacją, gdzie... Ludzie byli wręcz hmm, zapraszani na pokład Ramy, w cudzysłowie, w cudzysłowie zapraszani. I zanim hmm, przybyli, to trzeba było dla nich przygotować specjalne środowisko dedykowane już takie. Coś bardziej dedykowanego niż do tej pory. Um, I w ten sposób powstał ogród Ramy, ten Nowy Eden. <śm <nationalitas> <śmight> <smight> <śmight> I oni projektując ten ogród... Um, Tą kolonię ludzi na ramię, na pokładzie ramy, właśnie wpisali w ten obraz bioty, um, po to, że kierując się takim zamysłem, że mogłyby być bardziej przystępne dla ludzi, niż, niż właśnie takie te wcześniejsze, takie bardziej mechaniczne formy, przypominające pająki czy jakieś inne stwory, których ludzie mogliby się przestraszyć, mogłoby to wywołać jakieś traumatyczne skojarzenia czy reakcje, szczególnie u dzieci, więc. Po prostu pojawił się taki koncept, że błyskotliwy, że można by wyjść właśnie z takimi androidami, niby biotami humanoidalnymi yy, i przez to dużo zyskać. Yhm, hmm, I dlaczego mówię o tych biotach? Dlatego, że póki, póki osoby, bo, bo oczywiście to wszystko było aranżowane, cały ten y, ogród, cała kolonia y, ludzi, była aranżowana przez grupę pierwotnych bohaterów, przez część pierwotnych bohaterów, która była w to wszystko tak naprawdę najbardziej wtajemniczona. Ale ta cała reszta kolonizatorów, która dopiero miała przybyć na pokład ramy, już nie miała być tak bardzo wtajemniczona w to wszystko, nie miała mieć dostępu do tych wszystkich informacji, co ta pierwotna grupa. Więc stworzono bardzo błyskotliwy pomysł, który dosyć mnie zaskoczył i zwrócił moją uwagę, mianowicie... Dopóki kolonizatorzy, ci dalsi, zaproszeni, nie przybyli na ramę, to bioty obecne wraz z tą oryginalną grupką miały w sobie jakby wiedzę taką, jaką miała ta grupka. Czyli wiedziały podobnie wiele. Były podobnie wtajemniczone. Ale miały też w programie własnym wpisaną taką dyrektywę, że z chwilą, kiedy kolonizatorzy przybędą, to cała ta ich pamięć sprzed, hmm, sprzed misji z kolonizatorami dotycząca między innymi tej pierwotnej rasy obcych, tego aranżowania kolonii i tak dalej, tej placówki terenowej, hmm, obcej cywilizacji, to wszystko będzie wymazane, wymarza się automatycznie, żeby kolonizatorzy nie mieli do tego hmm, dostępu. Gdyby na przykład byli zbyt ciekawscy. Hmm. Um, bardzo, bardzo takie błyskotliwe dosyć posunięcie, które mnie zaskoczyło, jak już mówiłem. Hmm. Co jeszcze? Zerkam notatki. Tak, zabawne formy tych botów, jakie obrano, żeby one przypominały do złudzenia kon konkretnych ludzi, konkretne postacie, na przykład z historii ludzkości, to stworzono kilka modeli. Ciekawe skojarzenie z innym serialem science fiction, znowu ze wspomnianym wcześniej, Battlestarem. Stworzono kilka modeli Biotów, i niektóre z nich to były Einsteiny i Lincoln. To musiało dosyć zabawnie wyglądać, chodzące wokół Einstein Na przykład. Także bardzo interesujące. Hmm. Ciekawe. Ciekawa rzecz. Co dalej? Właśnie, ciekawy cytat, który zwrócił moją uwagę. Miało to miejsce, kiedy jedno z dzieci głównej bohaterki hmm. zostało dosyć niesympatycznie potraktowane. Hmm, z jakąś taką nieprzyjazną reakcją się zetknęło, zagadując jakiegoś tam nieznajomego. Ten nieznajomy dosyć nieprzyjemnie się odniósł do tego dziecka i później to dziecko rozmawia z matką i z Nicole, z matką, która nazywa się Nicole i poruszają ten temat hmm. i dziecko odnosząc się do tej rozmowy z nieznajomym, który był taki nieprzyjazny, pyta się matki, co to jest cymbał? I Nikol odpowiada mu w tak interesujący sposób. Um, można tak powiedzieć o kimś, kto jest inny. Ludzie używają takich słów bez zastanowienia wtedy, kiedy nie myślą. Człowiek, który tak do ciebie powiedział najprawdopodobniej był przestraszony i zły, niezadowolony z własnego życia i tę złość wyładował na tobie, bo cię nie zrozumiał. Hmm. Bardzo spodobała mi się ta odpowiedź, Niko, Bardzo. Hm. Ciekawe, interesujące, że w takim stonowanym tonie wysoka kultura, jakiś taki wysoki wgląd, neutralne. Tak wychowywać dziecko? Wow. Robi na mnie wrażenie, jak to jest przemyślane. Nie jakieś tam po prostu, we nie przejmuj się, nie ma się czym przejmować czy... Czy, czy wręcz krytyka nie powinieneś rozmawiać z nieznajomymi <grym> yy, tylko, tylko coś takiego bardzo, bardzo interesujące hmm. co dalej inny cytat yy, który wywołuje we mnie pewne ciekawe skojarzenia jest pan ziemskim szowinistą, stwierdził orzeł. Dopuszcza pan istnienie wyłącznie takich organizmów, które ewoluowały w środowisku podobnym do ziemskiego. Hmm. Dlaczego postanowiłem ten cytat przytoczyć? Yy. Ano dlatego, że hmm, w tej książce, zresztą być może nie tylko w, w cyklu ramańskim, ale też yy, ogólnie istnieje taki motyw. Część osób w temacie, w temacie życia pozaziemskiego ewentualnego innych cywilizacji inteligentnych, jak tak rozważamy poza w ogóle literackim światem nawet, tylko tak już w tak zwanym świecie rzeczywistym, to są generalnie dwie narracje i jedna z tych narracji, znaczy pośród narracji, która uwzględnia jak najbardziej istnienie życia inteligentnego, innych świadomych inteligentnych cywilizacji gdzieś tam w kosmosie, to Istnieją dwie narracje. Główna narracja, ta chyba częściej znacznie obecna, yy, polega na tym, że szukając, czy wypatrując takiego życia w przestrzeni, kierujemy się własnym punktem odniesienia. Czyli na przykład budujemy radioteleskop, na przykład ten w Arcibo, zakładamy program SETI <grych> i... Ten radioteleskop, zadaniem tego radioteleskopu jest po prostu nasłuchiwanie przestrzeni kosmicznej na obecność fal radiowych, bo wyszliśmy z taką hipotezą, że jeżeli istnieją w kosmosie inne cywilizacje odpowiednio rozwinięte, to z pewnością też będą używały fal radiowych lub używały w przeszłości, a my to i tak wychwycimy, bo tak sobie to podróżuje w przestrzeni te fale, czy to świetlne, czy radiowe, że możemy je wychwycić w czasie, w którym już dawno dana cywilizacja, która je wyprodukowała, nie istnieje. No ale to tak swoją drogą. Generalnie chodzi o to, że wychodzimy z założenia, że jakby świadoma, odpowiednio wysoko rozwinięta cywilizacja musiała w którymś punkcie ymm, emitować fale radiowe. Więc budujemy sobie narzędzie, które, które będzie wyłapywało te fale radiowe z kosmosu. No to jest dobry przykład. Czy powiedzmy innym przykładem jest to, że um, na jakich planetach mogło powstać życie, no to znowu używamy Ziemi jako punktu odniesienia, czyli że musiały być na takiej planecie pewne warunki analogiczne do Ziemi, żeby powstało tam świadome, inteligentne życie, tak jak u nas. Hmm. Jeszcze inny punkt odniesienia w tym duchu, to powiedzmy, że musi to być życie, żeby życie było świadome, inteligentne, to musi, muszą być to formy oparte na węglu. Um, tak jak człowiek. Czyli znowu wszystko w tym duchu robimy, że na, na własne podobieństwo, na własny obraz i podobieństwo, że jeżeli już brać pod uwagę istnienie innego, świadomego, rozwiniętego życia we wszechświecie, to muszą to być jakieś istoty podobne do ludzi generalnie, a może nawet. Ludzie po prostu. I nic innego, no bo nic innego nie może być inteligentne i wysoko rozwinięte, tylko raczej to będą ludzie, a jeśli nie ludzie, to co najwyżej jakieś prymitywne organizmy, to już nie będzie inteligentne, to mo mogą być jakieś powiedzmy hmm, pierwotniaki, czy, czy może co najwyżej jakieś prymitywne zwierzęta, ale absolutnie nie wysoko rozwinięta, świadoma cywilizacja, więc hmm, w tej narracji Moim zdaniem popełniamy takie ograniczenie, że tak powiem, wychodząc z własnego punktu odniesienia, czyli uważając, że inne cywilizacje muszą być, jak gdyby na obraz i podobieństwo nas samych, muszą się kierować, że jeżeli już istnieje życie świadome i, i rozwinięte, inteligentne w kosmosie, to ono musi się rządzić podobnymi z pewnością prawami, co nasze. Hmm. To jest dosyć takie zaskakujące założenie, które mnie dosyć dziwi, że na poważnie yy, część osób na ziemi je bierze. Dosyć mnie to dziwi. Taki rodzaj, hmm, ja wiem, zuchwalstwa, ale bardziej bym to określił może bez emocji żadnych, bez koloryzowania emocjonalnego, po prostu ograniczającym podejściem do sprawy, ale zaskakuje mnie to dlatego, że hm, gdybym poszukiwał życia, dlaczego się kierować tym? Dlaczego uznać, że to jest jedyny wariant możliwy? Co jest bardziej prawdopodobne, że życie inteligentne będzie w tym jednym wariancie, czy że może być w jakimkolwiek innym? Nie jestem pewien, czy jestem w stanie zrozumieć ten tok myślenia, że jeżeli życie inteligentne, to w takiej formie jak u nas. Hm. Dlaczego akurat tak? Bo może być zupełnie, zupełnie inaczej. Na przykład dana cywilizacja mogła wykształcić sobie zupełnie inne metody komunikacji niż na przykład fale radiowe. I ta komunikacja może mieć miejsce co najśmieszniejsze, cały czas pod, nas, pod naszym nosem i możemy o tym nie wiedzieć, możemy nie zdawać sobie z tego sprawy tylko dlatego, że nasze mm, aparaty badawcze skalibrowaliśmy pod kątem naszej własnej technologii, czyli naszego własnego sposobu rozumowania myślenia, yy, czyli, czyli my mamy radio, to i wy macie radio, z pewnością wy macie radio, bo my mamy radio, czy mieliście radio, bo my mieliśmy radio. Hm. A przecież oni mogą lub mogli mieć zupełnie co innego, mogli wymyślić coś, co na przykład zupełnie mogło nie wiem, przyjść nam na myśl. Ta cywilizacja mogła pójść w zupełnie innym kierunku. Życie mogło wyewoluować z zupełnie czegoś innego. Na przykład z innych komponentów, z innych pierwiastków, w zupełnie innych warunkach. Wszystko może to jest kwestia horyzontów myślowych, czy umysłu, ale dlaczego sobie tak zawężać wyobraźnię, że tylko w jeden, ten konkretny sposób? Przecież z tych sposobów mogło być wiele, mnóstwo nieprzewidywalnych. Sam nasz był nieprzewidywalny, dopóki go nie poznaliśmy i nie odkryliśmy. Tyle, że my po odkryciu naszego sposobu dopisaliśmy jeszcze do tego taki pseudofakt, że ten sposób jest jedyny możliwy, albo najbardziej prawdopodobny. I tyle. To jest dosyć takie... Hmm bym powiedział, ograniczające, a zabawnie zostało spuentowane w Ramie jako ziemski szowinizm. <śmiech> o. Hmm. Okej. Okay. Zerknę dalej w notatki. Właściwie miał, miałem mało notatek, jeżeli chodzi do, do ogrodu Ramy, notatki do ogrodu Ramy, ale zerknę sobie do notatek na temat tajemnicy Ramy. Swoją drogą, tajemnica ramy. O ile dobrze pamiętam, w oryginale y, tytuł jest Rama Revealed, czyli y, rama odsłonięta, obnażona. Czyli gdzieś tam przeczytałem, czy, czy nawet y, można to tak zinterpretować, że tytuł insynuowałby, czy sugerowałby, że w tym tomiku poznamy no. prawdę. <laughs> Ale nie jestem pewien, czy faktycznie tak będzie. Y, w moim odczuciu jak najbardziej ten tomik kontynuuje dotychczasowego ducha, o którym już wspomniałem, czyli takiego umiarkowanego odsłaniania nieznanego. Owszem, dużo się dowiadujemy. Dużo się dowiadujemy rzeczy, których wcześniej w ogóle nie było, o których wcześniej w ogóle nie mieliśmy pojęcia. I to jest świetne, że, że zyskujemy to takie, tą taką pożywkę dla naszej własnej ciekawości czytelniczej. Ale z drugiej strony nadal jest sporo tajemnic. Nadal i zarówno w samej fabule, jak się to potoczy, do czego to dojdzie... Możemy być nawet w niektórych punktach szczególnie ciekawi, niektóre punkty są bardziej takie napięte. Też bardzo interesującym jest dla mnie tak na marginesie to, że fabuła nadal jest dosyć stonowana i spokojna, tylko miejscami gdzieś tam pojawiają się takie bardziej napięte odcinki, gdzie, gdzie możemy odczuwać pewien, możemy empatycznie odczuwać pewien, pewien stres, powiedzmy, <grych> ale to jest tylko, to są tylko w cudzysłowie chwile, epizody, ale z drugiej strony mogą się okazać kluczowe, świetne skorelowanie, dlatego, że wiesz, kiedy zwykle stykasz się ze spokojem, zwykle masz po prostu w spokój w fabule, spokój, spokój, spokój, spokój, spokój, to kiedy pojawia się coś coraz bardziej napiętego, to, to jest dosyć zaskoczenie, to się dosyć wtedy wyróżnia i wybija, to, się, to ciebie jak gdyby wprowadza w taki stan odsknięcia się, hm. nie żeby lektura była nudząca, bo nudząca nie była, ale to w, w sprawia, że nagle wychodzisz z tego spokoju i to się znacznie bardziej wtedy wyróżnia, niż w sytuacji, kiedy takie napięte punkty byłyby znacznie częściej obecne, jak na przykład w Dune, czytając Dune ja miałem takie wrażenie, że to jest dosyć wymieszane, bardzo wymieszane. Że ja bym tam nie powiedział, że w ogóle jest tam spokój. Jest tam trochę tego, trochę tego, wszystko jest wymieszane dosyć, dosyć równomiernie, poprzez co nawet jeżeli mamy do czynienia w dniu nie z jakimiś napiętymi sytuacjami, to jesteśmy do nich znacznie bardziej przyzwyczajeni i żeby tam w czytelniku spotęgować napięcie, trzeba się znacznie bardziej poprzez to postarać. W związku z tym, że tych takich normalnych, napiętych sytuacji jest znacznie więcej. Natomiast w ramie jest ich co najwyżej sporadyczna ilość, stąd jeżeli już cokolwiek napiętego, jakaś napięta sytuacja, wątek motyw się pojawia, to robi to znacznie większe wrażenie, ma to znacznie większe oddziaływanie na czytelniku niż w przeciwnym razie w jakiejś innej kompozycji literackiej. I z tego jeszcze płynie inny profit, mianowicie kiedy skończy się dane napięcie w fabule, dany punkt napięcia czy motyw, wątek, to możemy odetchnąć z ulgą i na powrót się zanurzyć w spokoju ramańskiej fabuły, jak ta, pod taką ciepłą pokową kołderką, odpocząć zrelaksować, hmm. z tą taką niemalże pewnością, że ten spokój już raczej potrwa przez dłuższą, a przynajmniej nie krótką ilość czasu i to jest dosyć interesujące, przy czym po raz kolejny zaznaczam, spokój nie równa się w przypadku ramy znużeniu czy monotonii, absolutnie nie, jest to po prostu spokojna fabuła, ale na nadal bardzo interesująca, bardzo ciekawa, bardzo charakterystyczna, <śmiech> frapująca i tak dalej tym podobne. Więc ym, to przypomina taką metaforyczną sytuację, kiedy jedziemy sobie rowerem, podróżujemy, jak na przykład bohaterowie książki Przez świat na rowerach Polacy, której jestem aktualnie czytelnikiem, słuchaczem, bo forma audiobooka, to podróżujemy sobie rowerem i generalnie podróżujemy po umiarkowanym terenie, aż tu nagle pojawia się jakieś większe wzniesienie i potrzebujemy mozolniej, silniej pedałować przez jakiś okres czasu, a później z górki <głos> i ulga, odpoczynek znowu, że uff, jak to dobrze jest znowu po umiarkowaniem płaskim terenie jechać. To, to była niezła przerwa. Hm. Niezły te, niezła taka wyrwa. <głos> w tym, do czego przywykliśmy. I tak jest w ramie To też jest taki komponent, który dodatkowo pobudza czytelnika, dodatkowo sprawia, że lektura staje się jeszcze bardziej hm, angażująca. I Takich rzeczy jest też, one są obecne od czasu do czasu w ramie, nie ma ich wiele, jak już mówiłem, ale kiedy już występują, to im się udaje. Muszę przyznać, że udaje się, udaje się wzbudzić to napięcie, taki dreszczyk emocji, był cały szereg takich wątków, które dosyć wzbudzały, udało się efektywnie wzbudzić taki dreszczyk emocji we mnie. Hmm. I to dla mnie ciekawie kontrastuje z tym takim dominującym ramańskim spokojem. Kolejna ciekawa rzecz w tej konkretnie prozie, w tym konkretnym cyklu. Więc tajemnica ramy. Hmm. I zerkam sobie w notatki. Hmm. Tak, zapisałem sobie, że w którymś momencie um, fabuła... Tego Tomika zaczęła mi się kojarzyć z Alicją w Krainie, w Krainie Czarów. Na przykład Podróż przez las i fantazyjne rośliny. Hmm. Albo z Dorotką w Krainie os Szmaragdowy gród. <śmiech> tak, dosyć interesujący. Ja wspominałem wcześniej dzisiaj o tym, że chwalono tu i ówdzie dosyć złożony i egzotyczny świat przedstawiony w ramię. To było w odniesieniu być może pierwszego tomu, ale tak naprawdę to bogactwo świata ramańskiego nadal potrafi się mocno eksponować w dalszych tomach i tak na przykład w Tajemnicy Ramy również sporo tego dostajemy i to w zaskakującym momencie, kiedy byśmy się tego w ogóle nie spodziewali, dlatego, że w Tajemnicy Ramy przez długi czas akcja dzieje się właśnie w owej kolonii ludzi, która została wcześniej skrupulatnie zaplanowana, zaaranżowana, przygotowana przez tą pierwotną grupę bohaterów, więc mamy do czynienia z takim swojskim środowiskiem, które w sporej mierze tak naprawdę ma za zadanie oddać ziemskie, więc tutaj tej egzotyki raczej prawie w ogóle nie uświadczymy, co najwyżej jakieś tam subtelne pociągnięcia tu i ówdzie, a nawet bioty wyglądają jak ludzie i byśmy ich nie poznali, gdyby nie jakieś specjalne tam oznaczenia, powiedzmy <śmiech> no Einstein <śmiech> gdyby nie wygląd Einsteina no, ale swojskie środowisko i można powiedzieć, o, smutno, że ta egzotyka nam umknie gdzieś tam, bo przecież mamy tą ludzką enklawę i generalnie nie jesteśmy upoważnieni do tego, żeby poza tą enklawę się wychylać, no to prawdopodobnie nie będziemy mieli tej egzotyki za wiele mówiąc eufemistycznie. A tu nagle niespodzianka. Hm. I okazuje się, że obrót zdarzeń w fabule prowadzi do tego, że opuszczamy w którymś momencie jako czytelnicy tą kolonię ludzi i zaczynamy eksplorować dalszy świat ramy, ciąg dalszy tak naprawdę, czyli jakby ten wątek, który był tak bardzo frapujący i angażujący już w pierwszym tomie cyklu, on nagle zostaje reinkarnowany i właśnie w taki bardzo, bardzo interesujący sposób, mam, na, mam nawet... Um... Takie wrażenie, że uintensywniony, zauważalnie bardziej niż w pierwszym tomie, więcej dostajemy tej do eksploracji, więcej szczegółów, więcej obrazów do nas dociera niż tylko taki właśnie, bo wcześniej mieliśmy taki świat, który sprawiał wrażenie wyludnionego, co najwyżej zamieszkanego, w cudzysłowie, przez jakieś tak naprawdę nieżywe istoty, bardziej robotyczne i tyle, ale wszystko sprawiało wrażenie pustkowia, które może kiedyś było zamieszkane, może nigdy nie było zamieszkane i nie wiadomo o co tym chodzi, taka, taka pułapka na muchy, <śmiech> pułapka na ludzi, czy na inne stworzenia, trudno powiedzieć. Natomiast tutaj dostajemy eksplorację świata, który tętni życiem, tętni życiem i w sporej mierze, <śmiech> przypomina y, miejscami właśnie, może się kojarzyć z taką właśnie Alicją w Krainie Czarów, czy Dorotką w Krainie Os, jak się tam miejscami stykniemy <grych> z konceptami szmaragdowego właśnie grodu, czy, czy właśnie y, kiedy w którymś momencie bohaterowie podróżują przez taki las, to też ten las rośliny, zwierzęta, istoty, to wszystko, co tam ma miejsce, bardzo, mo bardzo mi się kojarzy właśnie z tą Dorotką i Alicją, bardzo na swój, na swój sposób. Hmm, także... To też jest kolejna taka obfita doza ciekawości, którą otrzymujemy w ramię. Bardzo, bardzo interesujące. Hmm, co dalej? Patrzę, patrzę w notatki. Hmm. Zaskakujący naiwny pomysł z powrotem do nowego jednego. Tak, to jest jedna część taka spoilerowa znowu w fabule, która mnie dosyć zdumiała. Yy, I której nie za bardzo potrafię zrozumieć. Mianowicie, kiedy główni bohaterowie opuścili Nowy Eden, bo zaczęło im tam grozić poważne niebezpieczeństwo i zaczęło się tam dosyć nieprzyjemnie robić, to trafili pod skrzydła, pod macki, ośmiornic i... Jawiła się w związku z tym przed nimi świetlana przyszłość. Przynajmniej teoretycznie wyglądało na to, że będą bezpieczni, zyskają nowy dom, wszystko się ułoży. Um, przynajmniej do momentu, do którego ewentualnie nie odbije ludziom z Adenu, żeby atakować Ośmiornicę, jeśli już by odbiło. Um, jakby i, I chociaż z drugiej strony tak nie wiadomo, na ile przesądzony byłby wynik. Może, może biorąc pod uwagę rozwinięcie cywilizacji Ośmiornic ta walka byłaby z góry skazana na niepowodzenie, no ale to jest inna w ogóle historia. W każdym razie wyglądało na to, że bohaterowie zyskują bezpieczeństwo, zyskują ten przysłowiowy dach ciepły nad głową, ognisko domowe, wszystko ładnie, pięknie, bezpiecznie, miło, w cudzysłowie, w trochę upraszczam. A tu nagle pojawia się wśród nich pomysł, żeby wrócić. Hm wrócić do Nowego Edenu, po prostu tak na stałe, nie na moment, tylko na stałe wrócić. To mnie bardzo zdziwiło, dlatego że pamiętamy, jeżeli czytaliśmy poprzednie tomiki ramy, pamiętamy, w jakich okolicznościach Nicole ymm, opuściła, na przykład Nicole opuściła Nowy Eden. Pamiętamy, w jakich okolicznościach. O, to, to było niesamowite zakończenie jednego z tomów ramy, takie bardzo właśnie napięte, gdzie bardzo można było sobie silny znak zapytania postawić, co teraz, bo właściwie skazano ją na śmierć i ona oczekiwała na wyrok i była już tuż, tuż hm. egzekucji. Więc, więc ona była skazana i prawdopodobnie ten sam los, wysoce prawdopodobne było, że ten sam los czekałby jej partnera, być może całą rodzinę, być może to wszystkie te istoty byłyby Jedna po drugiej wyeliminowane, bo były bardzo niewygodne dla ówczesnego rządu w Nowym Edenie, tak. Ta właśnie warstwa niesympatyczna ludzkości, czarna czy ciemna strona ludzi, tak, to się tam... To, to się tam uintensywniło. A może to miało związek z tym, że ten kontyngent kolonizatorów był wybrany generalnie w większości z czarnych charakterów. To w ogóle jest ym, swoją drogą taki hermetyczny żart w ramię, że reprezentatywną grupą ludzkości zostały najgorsze czarne charaktery. Bo tak było ludziom najwygodniej, kiedy już byli zmuszeni wystawić część, mm, część ludzi na tą misję ramańską, wyprawić ich, no to <grytanie> zdecydowali się wyprawić tych, których najmniej strata by bolała. <grytanie> Straszne. No ale tak zrobiono no, i to się przełożyło. Być może właśnie to, kto wie, ale być może właśnie to się przełożyło na to, że ta kolonia ziemska, ludzka na ramię tak bardzo się zdegenerowała hmm, z biegiem czasu, no i ci główni bohaterowie, którzy nie należeli do, do tego społeczeństwa wyrzutków, um, oni chcieli tam powrócić po tej perspektywie, z której jak najbardziej zdawali sobie sprawę, że oni tam nie mają przyszłości, że, że prawdopodobnie wisi nad nimi wyrok śmierci albo przynajmniej dosyć intensywne um, prześladowania. Dlaczego... Oni rozpatrywali pomysł powrotu, dlaczego No poważnie, to jest dla mnie niezrozumiałe i nielogiczne, jak mogli logicznie brać coś takiego pod uwagę. Tego jednego punktu w fabule absolutnie nie rozumiem, bo wiesz, możesz powiedzieć z jednej strony, że z sentymentu, no ale jak się kierować sentymentem, kiedy wiesz, że, co, co, co ci z powrotu na ziemię rodzinną w cudzysłowie, czy z życia wśród swoich, kiedy wiesz, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że długo i tak tam twoja noga nie postanie, <śmiech> bo cię zabiją lub będą szykanować, prześladować. Co ci z tego? Nie rozumiem tego jednego punktu w fabule bardzo, bardzo, bardzo. <śmiech> Także to dosyć zwróciło moją uwagę. Hmm. Dalej, dalej. Nie mam dalszych notatek. O, to może tych lepiej w sumie mógłbym od razu przejść do następnej części odcinka um, <śmiech> fajnie z górki mi poszło dzisiaj Mówi, mówić o ramię. W każdym razie nie było tego tak dużo jak myślałem, chociaż nie wiem ile nagrywam, bo jeszcze nie sprawdzałem. Dzisiaj sobie postanowiłem zrobić niespodziankę i nie sprawdzać w trakcie nagrywania ile to już trwa. <śmiech> Ale jeżeli po raz pierwszy stykasz się z tą audycją, to powiem Ci, że ona zwykle jest treściwa. Ona zwykle jest treściwa, i ja czasem natrafiam na audycje, które są w duchu 3 minuty albo 12 minut, kilkanaście góra, a później, o Boże, to tak długo trwało. Mm. Molium jest audycją zupełnie z drugiego bieguna. Zupełnie z drugiego bieguna. Bardzo dedykowaną dla osób, które albo lubią godzinami rozmawiać, dyskutować, słuchać przemyśleń, dzielić się przemyśleniami, refleksjami, filozofować, jak już mówiłem wcześniej. Albo mieć takich smaczków właśnie trzyminutowych, czy kilkunastominutowych w brud, czyli całe mnóstwo, wtedy możesz sobie taki odcinek, rozdział Molium, podzielić na całe mnóstwo takich, takich skraweczków do słuchania. Tylko nie wiem, czy tego się da słuchać w takich kawałeczkach małych bez utracania wątku. W każdym razie. Chciałem powiedzieć sobie, że Molium zwykle jest obfitą audycją. Obfitą audycją. Um, co mnie bardzo cieszy, bo ja uwielbiam, uwielbiam um, rozmawiać, uwielbiam dzielić się przemyśleniami, monologować. Fascynuje mnie koncept zatapiania myśli niczym w bursztynie w tej audycji. Także hmm, dziś, um, dziś rama, ciąg dalszy, nadal jestem w trakcie tajemnicy ramy i hmm, właśnie co. Pojawił się powrót z tej ciemnej strony ludzkości po dłuższym okresie takiej statyki, ładu, eksploracji właśnie w takim duchu Alicji w Krainie Czarów, czy Dorotki w Krainie os, To było bardzo ciekawie, bardzo interesująco, ale właśnie jestem przy kolejnej górce, że tak powiem metaforycznie. Jeżeli chodzi o ten rower, właśnie się pojawia kolejny, być może zwiastun napięcia w fabule. Także, ale jednak z drugiej strony wiem już, że nie mam już wątpliwości, czy dalej czytać ramę. Po prostu postrzegam tą sytuację w taki sposób, że wcześniej ym, ta ciemna strona była trochę, trochę za bardzo wyeksponowana i to się zaczęło zbliżać do mojej granicy tolerancji, ale później wróciło na właściwe tory. Faktycznie się udało i z powrotem wiele zacząłem czerpać walorów z lektury. I to sensownie dzielę, także jestem szczęśliwy z tego powodu. Jestem szczęśliwy, że przede mną są następne tomy ramy, chociaż jeszcze aktualnego nie zakończyłem. Hmm. Bardzo mnie to cieszy, że jestem cały czas w trakcie tego cyklu. Gentry się spisał, bo wcześniej się zastanawiałem, czy się spisze, jak to się odniesie do prozy Artura. Generalnie ciekawe w ogóle, że mówiąc o ramie. Mówimy o Arturze, ale o kim bardziej mówić w praktyce? O Arturze czy o Gentry? To jest, to jest w ogóle swoiste hmm. zagadnienie intrygujące. Jak już mówiłem, ile kto ma tego wkładu? Chyba jednak Gentry, bo miał tam jakieś pomysły swoje własne, w spory mierze gdzieś tam tu i ówdzie wyczytałem, a Arturowi odpowiadało oddać mu pałeczkę, kiedy zdał sobie sprawę, że Gentry sam z siebie ma styl na odpowiednim poziomie, na poziomie. Więc to chyba jednak ten Gentry. Ciekawe, czy on swoją drogą coś jeszcze napisał poza Ramą. Hmm. Dosyć interesujące. O tle tego autora, Gentry'ego Lee, który napisał wszystkie dalsze tomy, ramy po pierwszym, opowiedziałem więcej w poprzednich rozdziałach Mulium, także odsyłam. Jestem prawie pewien, że dwa rozdziały do tej pory ramańskie nagrałem, więc jeżeli ciekawicie cały cykl, to... Hmm. Odsyłam, można też nie po kolei, słuchać. Czemu, czemu nie, chociaż po kolei byłoby lepiej chronologicznie. Hmm. W każdym razie, tajemnica ramy, wcześniej ogród ramy, o tym mówiłem dzisiaj, garść zaledwie, garść wrażeń, garść spostrzeżeń. Hmm. Ale miałem wrażenie, swoją drogą, że, że miałem więcej tych tematek. no najwyżej yy, podzielę się z nimi... Przy innej okazji chyba nie użyłem najnowszego zbioru, bo ja sobie te zbiory uaktualniam od czasu do czasu na bieżąco wzdłuż lektury. Ale to nic. Mam taką nadzieję, że jeżeli rozważasz lekturę ramy, to coś sensownego wniosłem w Twoje postrzeganie tego zagadnienia. Czy lektura jest warta Twojej uwagi, czy nie? Czy tam może być coś interesującego dla Ciebie, czy nie? Tam jest mnóstwo oryginalnych konceptów. Pod tym kątem ja prawie o niczym nie powiedziałem, bo w ramańskim świecie jest ich całe mnóstwo. Tak teraz z pamięci przypomina mi się losowo, spontanicznie, na przykład zabawny dosyć koncept metra wybudowanego y, przez ośmiornicę, ale co ciekawe, to metro bardzo, bardzo surrealistycznie wyglądało, bo z jednej strony widzimy metro, które wygląda po prostu bardzo przypomina. Metro, takie to znaczy, tak się skojarzyło ludziom, bohaterom, z metrem, do którego mogą wsiąść ludzie i normalnie się przemieszczać. Ale z drugiej strony, zaraz obok, widzą, dostrzegają dokładną replikę takiego metra, w pełni funkcjonalną na to wygląda, ale stworzoną dla jakichś miniaturowych, tyci, tyci istotek. Nie wiadomo o co chodzi. Po co to stworzono? Miniaturowe metro. To znowuż mogłoby się kojarzyć z podróżami... Gullivera skonsolidowanymi gdzieś tam w jednym miejscu. Też lektura, która ciepłe wspomnienia we mnie wywołuje i noszę się czasem z zamiarem do niej powrotu. Dobrze mi się kojarzy. Takie liliputowe metro, bardzo interesujące. Później z biegiem fabuły otrzymujemy pewne wytłumaczenie tego. Znowu ze świata ośmiornic. W ogóle fascynującym jest ta społeczność ośmiornic czy Spiders fascynująca, że oni, to nawet nie są tylko ośmiornice, one mają dosyć duże zróżnicowanie we własnym gronie, tak jak w ludzkiej, biologicznej formie mamy ten podział na płci, tak u ośmiornic to zróżnicowanie jest znacznie szerzej zakrojone, mamy owszem płeć, ale mamy jeszcze inne jakby warianty ośmiornic, mamy ośmiornice takie standardowe, mamy mniejsze, mamy, mamy takie właśnie takie tycie-tycie do tego metra małego, czy mamy takie wręcz na poziomie, które operują na poziomie komórkowym, niesamowite bardzo, niesamowite i fascynujący koncept. Nigdy się z takim konceptem nie zetknąłem. W tej książce nie jedna jest taka rzecz, z którą nigdzie indziej się nie zetknąłem, dlatego wysoko cenię ten cykl, że on dużo nowego wnosi, dużo tych stymulantów wyobraźni nowych, a znacznie mniej przewidywalności, jeżeli chodzi o tę science fiction stronę, to jeszcze jest u ośmiornic coś takiego, że nawet sama płeć zostaje w którymś momencie wyeliminowana na życzenie. Oni, czy One wypracowały sobie taki system optymalizacji w społeczeństwie polegający na tym, żeby uzyskiwać jak najwięcej, najbardziej optymalnym kosztem. Zauważono, że płeć temu nie sprzyja... Hmm w ich osobistej biologii, jak się rozwijają, jak się zachowują później, do czego mają predyspozycje. Zauważono, że płeć nie jest optymalna, więc stworzono taki koncept, że można się tej płci pozbawić, taką pseudosterylizację, ale chyba nie w taki drastyczny sposób, jak nam się kojarzy tutaj na Ziemi, tylko w taki bardziej delikatny, bardziej, chyba bardziej psychiczny bym powiedział, psychologiczny, bo chyba to jest, o ile dobrze zrozumiałem, głównym determinantem rozwoju tej płciowości u ośmiornic. Psychologia, osobowość gdzieś w którymś tam wieku, w którymś czasie zaczyna się bardziej manifestować u nich. Um, ale zanim się zamanifestuje, można zrobić taki myk, że się manifestować nie będzie. Co ciekawe, ośmiornice postanowiły nie zmuszać e, swoich przedstawicieli do tego, żeby yy, ubezpłciawiali się, że tak powiem, tylko postanowiono dać im wolny wybór. Czy chcą pozbawić się tego zróżnicowania na płeć i wziąć udział w tym zoptymalizowanym społeczeństwie, gdzie otrzymają przypisaną sobie najbardziej optymalną rolę względem być może ich predyspozycji, czy chcą jednak się zaangażować w tą płeć. Oczywiście z szeregiem profitów, ale i strat, bo na przykład zauważono, że osoby czy osobniki, które nie są zróżnicowane płciowo, zahamuje się u nich to zróżnicowanie, żyją znacznie dłużej. Natomiast te, które będą się różnicować płciowo, czyli pozwoli im się biologicznie dojrzeć, mają znacznie krótszy okres życia, więc kontrowersyjne zagadnienie, ale jakże interesujące. Jakże interesujące, więc to jest fascynujący koncept dla mnie. Takich konceptów fascynujących, bardzo interesujących, bardzo oryginalnych w książce, czy w całej serii jest mnóstwo, mnóstwo mnóstwo. Także bardzo, bardzo interesująca lektura. Um... Bardzo chciałbym zrewitalizować ramę w polskim i światowym internecie, gdzie tak mało o tym cyklu słychać. Bardzo chciałbym i cieszę się, że mogę z MOLIUM pierwszy, taki sensowny, a może i więcej niż jeden, krok postawić, żeby propagować ramę w sieci, wśród czytelników i wśród osób, które lubią science fiction, czyli lubią myśleć. Bardzo mnie to cieszy. Rama, rama, zdecydowanie hmm, dobrze się stało że trafiła pod moje czytelnicze strzechy. Hmm. Ok, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wrażenia z ramy, z dwóch niecałych tomików i trochę przemyśleń na temat całej serii też. A teraz chciałbym tradycyjnie zwieńczyć rozdział mollium od pewnego czasu to robię, Moim wierszem z przeszłości, taki zwyczaj sobie obrałem jakiś czas temu, żeby wyszperać z sentymentu jeden z moich wierszy z przeszłości i go sobie przeczytać na głos. Także jeżeli interesuje Cię poezja, to zapraszam, jeżeli nie możesz już zakończyć lekturę dzisiejszego rozdziału Molium I zapraszam Cię do następnych. Jeżeli jeszcze chodzi o te wiersze, to co ciekawe, jestem już w trakcie pracy nad tomikiem, takim zbiorczym, nad rewitalizacją tomiku. Nie wiem, czy o tym wspominałem w Molium wcześniej. Tak w ogóle um, chcę je wszystkie wyłonić z powrotem na światło dzienne i wydać w sporej mierze też dla siebie przede wszystkim. Um, w takiej charakterystycznej otoczce, w której nie będą zawarte tylko wiersze, ale i też ich kontekst. Co im towarzyszyło Jakie inne przemyślenia, teksty towarzyszące z bloga, z pamiętnika, z korespondencji, z innych może miejsc, czy jakieś współczesne przemyślenia moje, z czym mi się dane rzeczy kojarzą. Takie ciekawe opracowanie stworzyć postanowiłem, jestem w trakcie tegoż. Wyjdzie dosyć obszerna lektura i jeżeli ją zrealizuję, to jak najbardziej w MOLIUM odnajdzie swoje odzwierciedlenie w którymś momencie. Teraz tylko chciałem tak napomknąć, że... Już zacząłem to wdrażać, jest w, trakcie, jest w trakcie bardzo interesujący pomysł dla mnie. Więc dzisiaj kolejny wiersz, kolejna recytacja. Tym razem wiersz z 25 września 2003 roku. Jest to kontynuacja wiersza pod tytułem Już Razem, który swoją drogą jest, czy był, ale jest nadal myślę wierszem, który jest dla mnie dosyć bliski po dziś dzień. To jest kontynuacja... Hmm którą teraz chciałbym tobie przeczytać. Już razem, ciąg dalszy. Zagubione moje ciało pośród stosów porozrzucanych białych stron, zmiętych też. Zagubiona moja dusza pośród stosów poprzylepianych białych uczuć, samotnych też. Gdzieś tam, pośród mego pokoju białych kartek, rozwiniętych uczuć, zaginąłem, gdy po urodzeniu przyszedłem do nich, do słów, do liter, znaków. Zaginąłem. Wewnętrzny wiatr mego umysłu rozrzuca białe stosy, delikatnie układając je w powietrzu, niczym na półkach. Odkładam pióro. Podnoszę delikatnie wzrok, zdaniami, słowami, sylabami. Wszystkie kartki pokrwawione, krwawią. Kiedy zobaczyłem Ciebie z papieru, piękna suknia i piękne koronki, opuściłaś, księżniczko, moją głowę. Wybieliłaś się, opadłaś na mój świat dotykowy niczym płatek śniegu wiosną. Dotknęłaś mnie wokół pełno zakrwawionych kartek. Dotknęłaś mnie papierowym, papierowa księżniczko z krainy zmiętych niezmiennych stron, z mojej zimy, zimy także latem. Wszędzie było biało, a ja widziałem tylko krew. Podnoszę wzrok znad słów i sekwencji i wersów. Dotykasz mnie, a twój dotyk jedwabny jak, jak. Twoja suknia prawdziwa bardziej. Jak gdyby twoje ciało, jak gdyby prawdziwiej przy mnie. Twoja postać jak gdyby wyśniona na jawie. Co robisz umierającemu poecie bez ciebie? Subtelnym gestem sięgasz po serce. Mówisz, jeśli wierzysz, zobaczysz, ujrzysz. Nie widziałem ciebie wcześniej, bo twoja biała suknia płynęła razem z białymi papierowymi ścianami. Nie widziałem ciebie wcześniej, lecz ciągle szeptałaś mi na ucho. Ciągle szeptałaś, zobaczysz. Ujrzysz. Wierzysz. Jeszcze więcej krwi. Rytualnie ozdabiasz sukienkę, po czym znów utożsamiasz moje serce ze mną. Lecz to nie jestem już ja. To już nie ja. Zabiłaś mnie i żyję inaczej. Widzę inaczej. Nie ma już kartek. Nie ma ścian. Nie ma czasu. Nie ma życia. Obudziłem się w Tobie. Choć odczuwam moje ciało nawet z ciał. Pragnę uczynić jedność. Jeden spójny, rytmiczny wers, nami uniwersalny i nami trwający. Jesteśmy własnymi dziećmi, które pielęgnujemy. Cała Twoja biel została utkana z mych myśli. Cały ból kolorowego świata krwawił. Lecz teraz zaginąłem. Jesteśmy tam, lecz teraz. Wiersze rozpłynęły się po imionach i nazwiskach. Biała sukienka opadła, krew odpłynęła. Już razem. Ha! Taki trochę hmm, ni to romantyczny, ni to mroczny wiesz, hmm, Kontrowersyjny, kontrowersyjny. Ale mimo wrócić. Dziękuję Tobie za dzisiejszą uwagę z kolejnym rozdziałem Molium. Zapraszam Cię do następnych. Życząc Tobie miłego poranka, czy to dnia, wieczoru, czy nocy, w zależności od Twoich koordynatorów, Koordynatorów! koordynatorów, <ścoughs> czasowych, mówił Thomas Lee.